Witamy w drugim odcinku podcastu 100 gram popkultury. Ustaliliśmy tutaj w tamtym odcinku z Łukaszem, że będziemy zapraszać gości. Jednym z nich jest z pięknego miasta Wrocławia, a właściwie spod Wrocławia już teraz ze wsi. Z wrocławskich radwanic kłania się Maciej Skwara, bardzo miło, mi miło i dziękuję za zaproszenie. I drugi gość prosto z kolorowego czerwonego Amsterdamu. Tu Przemian z tej strony, kiedyś nagrywający Hovlandera i nie tylko. Pozdrawiam miło i serdecznie z troszkę zimnego Amsterdamu. No i niezmiennie z Anglii Arkadiusz Trendowski i z Krzyżakowa Łukasz Mocek. Witamy wszystkich serdecznie. 100 gram popkultury, podejście drugie. Zaczynamy podobnie jak w poprzednim tygodniu, może od klimatów książkowych. No to może ja zacznę, bo potem mi ucieknie z głowy Książkę skończyłem jakiś tydzień temu. Książkę pod tytułem Beksińscy portret podwójny. Jest to książka taka non-fiction, czyli jak wiadomo, książka, reportaż, książka, książka, która dotyka dużo prawdy. Właściwie może i samej prawdy. Książkę napisała Magdalena Grzebałkowska. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że ja jeszcze takiej książki w tym stylu nie czytałem. Po prostu ona mnie urzekła. Jest to portret y, dwóch słynnych ludzi, którym się tam trochę interesowałem. Tomasza Beksińskiego, którego znałem z radia i Zdzisława Beksińskiego, którego tam obrazy często sobie gdzieś tam y, wyszukiwałem w internecie. I Magdalena Grzebałkowska zrobiła coś takiego, że ja poczułem się, czytając tą książkę, jakbym był wewnętrzną, dosłownie wewnętrzną tej rodziny wyciągała takie szczegóły, szczególiki i w sposób tak fajnie podawała to rozdziały są tak fajnie podzielone, są dosyć krótkie także czyta się dosyć szybko tą książkę i, i po prostu można sobie wszystko to jeszcze dodatkowo dopełnić multimediami, których pełno jest na YouTube, na, na innych tam platformach po prostu trzeba wklepać, sobie wyszuka, wyszuki, wyszukać. E, a jest to łatwe, bo książka zawiera sporo, naprawdę sporo przypisów i e, łatwo się w, dzięki tym przypisom e, zorientować, co trzeba szukać, jak to się nazywa i, i sobie dopełnić i dzięki temu można zobaczyć na przykład, ile Zdzisław Beksiński sypał pieprzu, jak sobie robi potrawę e, ryż z kary i tak dalej. No i... Muszę wam powiedzieć, że chyba pierwszy raz w życiu miałem po skończeniu książki uczucie takiej pustki i takiego smutku. Naprawdę, to było naprawdę coś dla mnie dziwnego, bo w tej książce już kilka stron przed końcem, kilkadziesiąt stron przed końcem zaczynają odchodzić bohaterowie tej książki. Najpierw wiadomo samobójstwo Tomasza Beksińskiego, a prędzej tam te babki różne umierają. Ludzie, których poznawaliśmy i, i z którymi się jakby zaznajomiliśmy na kartach książki i oni powoli pod koniec zaczynają odchodzić, jeden po drugim, jeden po drugim i to jest kurczę takie, pozostawiające taką pustkę na końcu, że ja naprawdę byłem trochę rozbity po tej książce na samym końcu i, kurczę, dla mnie to jest duży plus tej książki. Ja nie mogłem y, y, po skończeniu tej książki zacząć szybko żadnej następnej, bo cały czas miałem tą książkę w głowie i cały czas do mnie wracała. No. A już sam początek tej książki jest taki, że na przykład y, y, ktoś, kto nie jest zdecydowany, powinien właśnie przeczytać sobie wstęp do tej książki i y, on dosłownie dla mnie mnie przyprawił dosłownie o ciarki i no włoski mi się na, na karku postawiły, bo wstęp tej książki zaczyna się listem Zdzisława Beksińskiego do jakiejś znajomej, już teraz nie pamiętam nazwiska i on opisuje po prostu w tak zimny i e, w taki no, rzeczowy sposób e, moment znalezienia syna e, po samobójstwie, moment taki, co wtedy robił e, jak się zachowywał e, sam Zdzisław, opisuje jej to to zdarzenie i to po prostu jest tak jakby no nie wiem, opisywał co robi po przyjściu z domu, jak przyniósł zakupy ze sklepu no, no coś wstrząsającego więc ten sam wstęp, który przeczytałem na gdzieś tam na, na necie, gdzieś był przykładowe ilość stron, od razu mnie do tego zachęcił, żeby książkę kupić i przeczytać i po prostu nie żałuję ani jednej złotówki, które na nią wydałem no tych złotówek to pewnie było sporo, bo z tego co wiem to książka kosztuje grubo ponad 50 zł. Też trzymałem ją w rękach w księgarni e, niedawno. E, nie skusiłem się, czekam na jakieś promocje. Być może na eBooka. Na eBooku możesz ją kupić na woblinku z Kodem za 21 zł w tym momencie. Wiem, że jakiś tydzień temu były promocje i można ją gdzieś było trafić. Nie pamiętam już teraz w, w jakiej e, księgarni e, cyfrowej. E, za 11 zł był taki dzień, a teraz jest na woblinku za 31 zł, a z Kodem za 21 zł. Kod sobie można gdzieś tam wygenerować. To po prostu trzeba poszukać sobie. A ty, Arku, czytałeś wersję papierową czy elektroniczną? Ja czytałem wersję bo... elektroniczną w związku z tym, że po prostu mi trudniej tutaj w Anglii kupić wersję papierową i kupiłem ją od razu po prostu po promocji. Mhm. A jak ona wygląda? Bo pytam, ponieważ wersja papierowa jest no, dość, dość e, e, mocno... E, ilustrowana właśnie obraza, obrazami Zdzisława Be Beksińskiego i właśnie zastanawiałem się jak to wygląda w wersji elektronicznej, no wersji. zwłaszcza w MOBI. No w wersji elektronicznej w MOBI na Kindle klasiku to czytałem, to zdjęcia normalnie są te, które są fotografie dołączane do, do historii, czyli zdjęcia jakieś rodzinne i tak dalej, to są w, w trakcie książki, a, a pakiet obrazów Beksińskiego jest dołączony na końcu książki przy przypisach. Nie jest to wygodne zbytnio, więc wolałem sobie niektóre obrazy po prostu wyklikać na, na, w goglach gdzieś na wyszukiwarce grafiki, to było dużo wygodniejsze. No, ja przymiarkę do tej książki e, również e, robię. E, tak jak mówiłem, strasznie jestem ciekawy tej historii, ponieważ jedna i druga śmierć e, obrosła już w legendę, tak? e, a obie postacie dla, do, dla mojego, dla naszego pokolenia e, są już postaciami e, kultowymi. E, no i muszę powiedzieć, że sam pomysł na tą biografię jest bardzo interesujące dla mnie zestawienie tak naprawdę ojca i syna, tak? To były całkowicie e... dwa różne charaktery, naprawdę tak, tak się a... różnili, że po prostu bardziej się różnić nie można. Zwłaszcza, że to jest materiał na dwie osobne książki. Spokojnie mogłaby powstać biografia ojca i spokojnie mogłaby powstać biografia syna. No i sam pomysł zestawienia tych dwóch postaci w jednej książce strasznie, strasznie mnie interesuje, więc na pewno też po tą książkę sięgnę. Ja, ja myślę, że nie jest wykluczone, że ktoś kiedyś postanowi napisać o samym Tomaszu, ale w tym, w tym jednym przypadku jest właśnie ciekawe dla mnie, który ja ciągle czytam tę książkę i stwierdzam, że to zestawienie ma sens. Pierwsze, są, są tam dzienniki, zapisy zarówno Tomasza jak i Zdzisława są fonodzienniki, czyli takie dzienniki w formie audio, które autorka miała możliwość odsłuchać i na tej podstawie przelać je na papier i możemy też zastanowić się, czy to jakim człowiekiem był Tomasz nie wynikało z tego, że wychował się w takiej a nie innej rodzinie i że od małego dziecka widział więcej, słyszał więcej więcej mu było wolno Maszowi akurat wolno było wszystko. W tej książce jest to dokładnie napisane. Jeszcze chciałem tylko dodać, że ta, ta szczegółowość taka wynika też z tego, że Magdalena Grzebałkowska zrobiła naprawdę świetną robotę. Jak się dowiedziałem, później jak czytałem tą książkę, ona tam opisuje, gdzieś się dowiedziała, że w dzieciństwie jakąś tam babkę pogryzł na podwórku Beksińskich pies. I wiecie co zrobiła ta kobieta, która spisała tą książkę, Magdalena Grzebałkowska, pojechała do Krakowa, odszukała babkę, którą w dzieciństwie po, po, pogryzł piesby ksińskich gdzieś na, w starym podwórku w Sanoku i, i próbowała z niej wyciągnąć dokładnie jak to było. No to więc poziom, kurczę, zaangażowania się w, w proces tej tworzenia tej książki był naprawdę niesamowity. Tak, tam przewijają się ludzie, którzy obcowali z beksińskimi, czy to mieszkali w Sanoku, czy to y, byli związani zawodowo, czy, czy też towarzysko właśnie z rodziną beksińskich i ich wypowiedzi również znajdziemy. Ja książce. właśnie jeszcze zerknąłem na wersję elektroniczną książki. Wszystkie zdjęcia są. Nie wiem, czy w książce papierowej są czarno-białe, ale w elektronicznym wydaniu są wszystkie czarno-białe. Co jest nie wiem czy to jest zamierzony efekt, czy nie czy tak było oryginalnie, bo ja mam doświadczenie z kupowaniem książek w wersji elektronicznej, że książki też są wtedy, znaczy no normalnie na Kindle są czarno-białe, ale potem oczywiście jak sobie obejrzysz na komputerze, czy tam na iPhone, iPadzie, czy innym Badziewiu, normalnie wtedy widać wszystkie po prostu kolorowe ilustracje i tak dalej, więc... No w, Epo, w ePubie często jest w kolorze, nie? jak gdzieś tam czytasz tak. sobie. Zresztą fajnie byłoby, jak, jeśli chodzi o powstanie jakiejś kolejnej książki, ten, to jakaś bardziej wersja może interaktywna z audycjami Tomka i inny inne tego typu rzeczy, więc... Wydaje mi się, że to w, w tym kierunku często zmierza. W ogóle wydawanie książek z takimi dodatkami multimedialnymi już się spotkałem. Kupiłem kiedyś taką książkę, pierwszą, jedną z moich pierwszych książek właśnie na telefon, to była Samsara i tam jest dużo właśnie dźwięków takich z Indii, czy coś skądś tam, jak, dźwięków z przestrzeni tam, których, no, które są opisywane w ten sposób, to muzyka, która tam gdzieś się przewija, no to też jest dodawana po, po jednym kliknięciu, tylko ale w wersji właśnie e na, na woblinku chyba to było. no Byłoby fajnie. Bo audycje pewnie stare można znaleźć, bo ja pamiętam część z nich jeszcze miałem na kasetach ponagrywanych, więc, no, ale to były inne czasy. Ja podejrzewam, że bardzo wiele takich audycji wspominkowych można znaleźć, bo często trójka jakby retransmisje tych audycji, czy to z okazji rocznicy kolejnej śmierci Tomasza, emituje na swojej antenie. Nie, mater materiałów audio i materiałów wideo w tym temacie naprawdę jest dosyć sporo często się to powtarza, często to trzeba trochę pokopać, ale, ale nie jest to y, trudne naprawdę ale myślę, że młodszym słuchaczom nie będziemy w tej chwili tłumaczyć co to są kasety <śmiech> no nie, nie z, racji, z racji tego, że książka pojawiła się całkiem niedawno i cały czas jest o, o niej głośno Pojawia się wiele programów radiowych, telewizyjnych, w internecie pełno artykułów na ten temat. To wrócił taki temat, który już od kilku lat się snuje. Osoba, która była kolekcjonerem przez wiele lat dzieł Zdzisława Beksińskiego, właściwie jego marszandem na obszar Francji. Chce przekazać 50 obrazów, 50 rysunków i tyle fotografii, ile instytucja, która chciałaby je przyjąć. Piotr Dmochowski, to jest człowiek, który od 30 lat jest marszandem artysty. Skupował jego pracę, w latach 70. właśnie zachwycił się Beksińskim, wtedy zawarł z nim umowę, że we Francji będzie jego pracę eksponował, sprzedawał, otworzył wtedy galerię Dmochowski. Taka galeria również znajduje się w internecie, Dmochowski Galerii.net, tam można oglądać pracę Beksińskiego w wirtualnym muzeum można sobie te prace pooglądać i jednocześnie można podpisać petycję w sprawie stałej wystawy prac Beksińskiego w Warszawie, czyli to, o czym mówię. Są takie propozycje, żeby te prace Beksińskiego trafiły m.in. do Warszawy i tam pojawiła się stała ekspozycja z jego pracami. Myślę, że to by była gratka dla fanów malarstwa i dla miłośników Zdzisława Beksińskiego. Tak. No dobra, to zamykamy temat w tym momencie. Dobrze, to może, to może ja e, teraz e, m, chciałbym kilka słów powiedzieć nie na temat konkretnej książki, e, tylko chciałbym wziąć na tapetę e, postać. E, postać pewnego e, policjanta, pewnego e, tak, bezkompromisowego e, policjanta, mającego bardzo niekonwencjonalne metody pracy, e, Tylu przyjaciół, e, ilu wrogów, bohatera książek Jonesbo, e, e, Harry'ego Hola, e, Harry Hall, e, policjant e, z problemami, policjant e, po przejściach, którym, powiedzieć, e, skradł moje serce. Ja jestem ogromnym e, fanem e, Harry'ego Hall i wszystkie osoby, które nie miały przyjemności poznania tego bohatera, nie czytały książek i o Nesbo, chciałem bardzo gorąco zachęcić do tego, żeby właśnie po te książki sięgnąć. Harry Hall jest bohaterem w tej chwili dziesięciu książek napisanych przez Nesbo i muszę powiedzieć, że jest to bohater, który zyskuje przy każdym kolejnym kontakcie. Pierwsze książki, które Nesbo pisał właśnie o Harem Holu, były takimi no, nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało dziwnie, ale takimi prostymi kryminałami były. Zarówno Człowiek Nietoperz, pierwsza część cyklu o Harem Holu, jak i karaluchy. To były książki pisane jakby Nesbo nie miał jeszcze pomysłu na tą e, postać. To był... E... Policjant w tych książkach, e, moczy morda, e, taki e, zawadiaka. Natomiast w każdej kolejnej książce, począwszy od e, Czerwonego Gardła, od trzeciej książki na temat e, Harry'ego e, poznajemy tą postać coraz bardziej e, e, dogłębnie, poznajemy jego problemy, poznajemy demony, z którymi on musi się e, mierzyć. E, jest to postać wielowarstwowa, że tak powiem, e, jak e, ogr. Tak jak ogry mają warstwy, tak i Harry Hole ma e, warstwy. E, dla mnie ta postać jest e, e, bardzo e, bliska, ponieważ, e, m, nie wiem, e, nie chcę powiedzieć, że e, ja mam podobne problemy jak Harry Hole, ale jakoś e, jest mi e, o tyle bliska, że jestem w stanie jakby spojrzeć na świat e, e, jego oczami. E, nie miałem nigdy takiej, e, dawno nie miałem e, e, takiego kontaktu z postacią, że staram się jakby szukać w internecie e, bardziej szczegółowych informacji na temat tej postaci, niż te, które e, są podane w książkach. W sieci można znaleźć wiele ciekawych. E, A są jakieś fany? Informacji tak, są strony fanowskie e, poświęcone e, Haremu Hall, e, można znaleźć e, jego ży życiorysy e, pisane e, przez e, fanów, e, można poznać jakby e, jego rodzinę, e, można poznać jego e, lata e, młodzieńcze, można e, dowiedzieć się naprawdę dużo ciekawych rzeczy na temat e, bo bohatera. Ja muszę Powiedzieć, że przez takie e, poszukiwanie dodatkowych informacji na temat e, Harego, ja sobie troszeczkę e, zepsułem zabawę. E, zaspoilerowałem sobie. Zbędniałem. Tak, zaspoilerowałem sobie, ponieważ aktualnie jestem dopiero e, w trakcie czytania szóstej części e, przygód Harego, a na przykład dowiedziałem się, że w dziewiątej części Harry żyje. No weź. <ślad> Co jest o tyle dziwne, że w dziesiątej znowu żyje. To jest e, strasznie jestem ciekawy, jak ta historia będzie się jak ta historia będzie się e rozwijać, Ale e, bardzo wszystkich zachęcam e, do e, zapoznania się z historią Harry'ego Hall, e, ponieważ, tak jak mówię, jest to jedna e, z tych nielicznych serii e, literackich, e, które z książki na książkę stają się bardziej interesujące. Często jest tak, że e, te serie kryminalne jakby zaczynają w pewnym momencie zjadać swój e, ogon, e, zaczynają powielać pewne schematy, które e, stworzyły w, w poprzednich książkach. W przypadku e, historii Harry'ego Hall e, e, Przynajmniej do tego momentu, w którym ja e, jestem w tej chwili, czyli do Wybawiciela, czyli do szóstej książki, e, jest to cały czas tendencja e, wzrostowa i z książki na książkę zarówno historie są bardziej interesujące, jak też e, Harry Hall staje się e, postacią e, którą mamy ochotę jeszcze lepiej e, poznać. E, zwłaszcza, że mm, Hollywood zaczyna interesować się e, tą postacią. E, coraz częściej mówi się o tym, że Martin Scorsese będzie, e, będzie e, ekranizował. To już wiem, kto będzie Harem Hall. I, <laughs> mam, nadzieję, mam nadzieję, że nie będzie nim Leonardo DiCaprio. Ale to tak? jest Bo absolutnie ulubiony, nie, pasuje. ulubiony aktor Scorsese absolutnie nie pasuje e, ale, do, tej, przecież, do tej roli. to jest przecież idealny ten, franczyza, nie? Franczyza, tak jak, nie wiem, Hunger Games i tego typu rzeczy. No tak, mamy dziesięć e, książek. Na kopalnia, nie? nie? Na razie. Tak, dziesięć książek, które można, e, które można e, ekranizować. E, ja muszę powiedzieć, że e, przez wiele miesięcy dla mnie Harry Hall miał twarz Borysa Szyca, e, a to z tego względu, że w e, e, tak, tak, że e, Audioteka stworzyła fenomenalnego audiobooka na y, podstawie Karaluchów, czyli drugiego tomu y, przygód o Harem Hall. No Jest to coś niesamowitego. W sumie od, od Karaluchów, od tego słuchowiska, bo to nawet nie jest y, y, audiobook, zaczęła się moja przygoda z Harem Hallem, bo ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony do y, wszystkich historii, które są reklamowane, y, że y, y, jest y, coś lepszego od czegoś, co było. Książki z Harem Holem były reklamowane, właściwie książki Jonezwo były reklamowane jako książki, które zdetronizowały Stiga Larsona. Ja byłem w sumie w dalszym ciągu jestem dużym fanem trylogii Milenium i gdy gdzieś przeczytałem, że właśnie bo strącił stronu Stiga Larsona to byłem nastawiony jeżem do tej całej serii. I pewnie bym tych książek nie przeczytał, gdyby nie e, moja przygoda z karaluchami e, Audioteki. No i właśnie w rolę Harego Hola e, w karaluchach w, e, tą rolę e, odegrał Borys Szyc i przez wiele, wiele miesięcy właśnie Borys Szyc był dla mnie Harem Holem. Harry Hol miał twarz e, Borysa Szyca. Ale potem po Karaluchach ty czytałeś? Nie, nie, nie. Czy, czy ja później już zacząłem czytać, by wysłuchałem Karaluchów, potem wróciłem do Człowieka e, Nietoperza, do pierwszego tomu Przygód do Haremholu, Holu, no i później już po kolei, e, teraz Aha. jestem na szóstym, na, m, na, całe, na całe szóstym tomie i muszę powiedzieć, że e, mimo, że tak naprawdę e, magia Harego Hola zaczyna się od trzeciego tomu, to warto sięgnąć po pierwszy i po drugi tom e, właśnie e, po to, żeby poznać tą postać lepiej? No, Ja muszę powiedzieć, ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że... E, sorry, że tak wchodzę w słowo, ale e, ja przeczytałem sześć tomów, e, przeskoczyłem kilka, przeczytałem e, w sumie e, od pierwszego do, do, do ostatniego, ale nie, nie wszystkie e, i w pewnym momencie ja się tak zachłysnąłem trochę jak skwar. Ale muszę powiedzieć, że no i tak, i chciałem wszystko łyknąć, i po prostu i czytałem, słyszałem audiobooków, i ten i ten. E, I muszę stwierdzić, że naprawdę to, co też Skwara mówił, że po prostu z każdego tomu na tom e, sposób pisania jest o wiele lepszy. To raz. szczególnie to bardzo czuć, jak się czyta jedną za drugą. Ale przestrzegałbym przed tym, żeby czytać jedną za drugą, bo potem ci się w głowie robi takie dziwne rzeczy, <śmiech> że po prostu wszędzie widzisz morderców i zabójców i po prostu na nie, nie wychodziłbyś z I domu się, bo... i chcecie się iść tak, do baru tak. napić po, tak, przeczytaniu, tak, tak. po przeczytaniu trzeciego klucza e, e, czyli czwartego tomu e, wstałem i zacząłem chodzić po domu i szukać Jima Bima w e, barku po prostu A nie musiałem napić się tam... Jima Bima tak ale u Ciebie w okolicy gdzieś tam baru u Shreddera? <laughs> nie ma u Shreddera jest hotel pod dębami ale przypuszczam że klimat może być podobny Przecież on nawet asfaltu nie ma, to jak tam mogą mieć lokale. Słuchajcie, ja tak no, samo, ja jeszcze dodam od siebie, ja tak samo, ja jestem na, siódmym, na siódmej części tej, tego dziesięcioksięgu na razie. I, I tak samo mam odczucie jak skwar, że ta postać się strasznie fajnie rozwija i z, i, i z tomu na tom jest, i, jest fajnie inaczej pisana. Na przykład, jak teraz mówisz, jak czytasz wybawiciela, zauważyłeś, że tam jest taka fajne zagranie w wybawicielu, że to byłoby ciężko odtworzyć w audiobooku, bo. Bo tam się wątki dosłownie sklejają z sobą, mhm. sklejają się tym, tym, tymi samymi zdaniami. Jest no wydaje taki mi się, fajny że gdyby zabieg tam zwiększę. był w, w formie audiobooka to w, w, ciężko byłoby, ponieważ ciężko by było. no, w, sam w sobie mógłby spoilować jakby dalsze wy, wy, wydarzenia, tak? Zwłaszcza gdyby był, gdyby był również z podziałem na rolę nagrany, tak, z aktorami. To już by w ogóle zepsuło całą przyjemność czytania. No tak. Ja ten, jak. Ja mam już kilka takich właśnie skandynawskich autorów za sobą. I właśnie Jones, bo to jest bezsprzecznie dla mnie numer jeden. Bo i Stigar Sonal. Ale, ale trylogia mi się bardziej podobała pod względem pisania e, tak samo ekranizacji jednej i drugiej. Ty mówisz o Larsonie, tak? że, że była, Tak, tak. Była bardziej dopracowana, o wiele lepiej napisana niż... Znaczy, oczywiście potem się, się wyrabia o Harrym że tak powiem. Szczególnie to widać, strasznie to widać w Policji. I, i tak Czyli w ostatnim tomie. Ale tak. Ale wydaje mi się, że trylogia właśnie o tej o, o kobiecie była o wiele, że tak powiem, o wiele lepiej napisana, lepiej a zrobiona. Ja, a, ja ma, a mi się nie podobało. Ja się zakopałem gdzieś w połowie, no może pod koniec drugiego tomu i nawet nie chciało mi się dokończyć yy, czytać tej książki. I jeszcze tam ona gdzieś o mnie wisi do, do, do skończenia. Ale jeszcze miałem takiego próbę do innego autora, o, też słynny i, i bohater też słynny autor Henning Mankel, on zrobił taką e, takiego gościa Wallandera nie wiem czy kojarzycie i powstało tych książek mnóstwo i nawet serial i serial skandynawski i serial brytyjski o walanderze. I, i, i on był też taki e, był e, no, był kreowany na takiego króla właśnie kryminału skandynawskiego ale przeczytałem dwie książki o walanderze i powiem Wam, że tak się zawiodłem, taki byłem znudzony i, i, i, i, i, i to jest tak słabe. Ten bohater, no nie wiem, może dlatego, że lubię Hale, Harego i to nie polubiłem Walandera, który się tam snuje po tych kartach powieści. Sprawa praktycznie rozwiązuje się sama i wyobraźcie sobie, Walander nawet nie jest alkoholikiem, no. Co to za, No właśnie, co to za chciałem policjant. powiedzieć, że bez alkoholizmu to jest trudno e, identyfikować się z tymi, e, z No ale jest po rozwodzie, Polaków. to już pół, pół roboty ma. E, bo, bo ostatnio też czytałem ciekawy m, artykuł o tym na temat e, popularności e, serii kryminalnych. Tak jak pamiętacie, były książki o Eberhardzie Mocku, e, Marka Krajewskiego i tak dalej. E, I w Polsce generalnie, jeśli zobaczycie w ogóle na ilość sprzedanych książek e, kryminalnych, to jest chyba jeden z największych segmentów, jeśli nie największy. To są najbardziej popularne książki, które schodzą i ludzie kupują. I jest taki pęd do tego, żeby czytać kryminały. Żeby czytać o zabójstwach, morderstwach i tak dalej. Wcześniej wiadomo, jakieś Agaty Christie i inne takie rzeczy. Czy, czy, no, Ale faktem jest, że, że, że jest coś takiego właśnie pociągającego w tym, że po prostu to są książki, które po prostu najbardziej lubimy. Bo ja pamiętam, jak czytałem Krajewskiego, to było dokładnie to samo. Po prostu od razu kupiłem wszystkie a, książki i przeczytałem. Przemioń. Przecież nie dlaczego ci to dziwi? Zbrodnia, morderstwa, przemoc to jest bardzo pociągające. To jest naprawdę temat, ja uwielbiam, tak, a jeżeli zbrodnie, przemoc e, połączymy z, a, z alkoholem, no to mamy naprawdę Wrocław. mieszankę wybuchową, e, no i co tu dużo mówić, naprawdę nigdy nie zapomnę, jak Bernhard Mocek... No Mocek Mocek, to z, lat, z tych mocków. Bo, jak to przeczytałem, to myślałem. <laughs> to z tych mocków. Tak. A co Mocek na to powie? Ja, ja, muszę, ja muszę dodać, że przede wszystkim czytanie kryminałów to jest... Yy jakaś praca intelektualna, bo cały czas się zastanawiamy, co się wydarzy za chwilę i rysujemy sobie w głowie jakieś odpowiednie scenariusze. Zastanawiamy się, czy może to jednak ten zabił, którego nam już podsywają w połowie książki, czy jednak ten, który z pozoru wydaje się niewinny gdzieś tam z boku, jako tło drugoplanowe, a później jednak może okazać się mordercą. Także, że, że tutaj tkwi chyba sukces kryminałów, że, że jakby cały czas zmusza nas do wysiłku intelektualnego. Tak samo dobrze ogląda się jakieś filmy kryminalne, które są właśnie w ten taki fajny sposób skonstruowane. Przemek wspomniał tutaj o Agacie Christie. Była taka świetna seria o przygodach detektywa Poirot, która była ekranizowana zarówno w postaci jednego serialu, drugiego serialu. Herkulesa. Tam się zmieniali aktorzy. Tak, Herkules Poirot. Bardzo świetne, bardzo świetne seriale, bardzo świetna seria filmowa. Ja słyszałem, że Agatha Christie tak zakręcała ten cały, cały wątek kryminalny często, że, że te rozwiązanie często brało się po prostu z, z takiego kosmosu, że, że nikt by nie miał szans się domyślić. No ale to idąc tropem, że to jest rozrywka logiczna i bardzo no, lubimy zajmować swoją głowę, mózg itd. tak, dalej, tak, dalej, tak dalej. Krzyżówki powinny być e, najlepszą na książką. Krzyżówki znaczy, Jeżeli jest e, Agata Christie na tapecie, to ja muszę powiedzieć, że e, tak jakby e, robiąc małą dygresję, ona nigdy mnie e, nie złapała za serce, ponieważ faktycznie te jej e, zagadki kryminalne e, bardzo często nie e, polegały na tym, że e, Czytelnik nie wiedział wszystkiego, co było wiadome bohaterom książki, a ja uważam, że to właśnie powinno być na odwrót, tak? Że jeżeli dwóch bohaterów siedzi, siedzi przy stole no właśnie, nie... i pod stołem jest bomba to właśnie czytelnik powinien wiedzieć o tym, że bomba jest pod stołem, a bohaterowie książki o tym nie powinni wiedzieć. A bardzo często u Agaty Christie było tak, że to myśmy nie wiedzieli czegoś, co było istotne z punktu widzenia historii i rozwiązania zagadki. Dlatego no tutaj współczesny kryminał jest mi zdecydowanie bardziej bliski. A może tak na, na zakończenie jeszcze taką ciekawostkę powiem związaną z... Nazwiskiem e, Harego Hola, e, bo ja bardzo długo byłem przekonany. A właśnie jak się Hall, wymawia to Hall. nazwisko? Hule, Czyta się generalnie Hall. Ja byłem przekonany, że to jest nawiązanie do angielskiego słowa dziura. Tak? Tymczasem nie ma to nic wspólnego z angielską dziurą. Jakby Etymologia tego nazwiska jest dwutorowa, bo z jednej strony jest to nazwa jednego z miast Norwegii, którego historia sięga Czasów e, Wikingów, e, aczkolwiek e, ym, nazwisko Hall pochodzi od staro-nordyjskiego e, e, oznaczającego okrągłe, osamotnione wzgórze. I myślę, że właśnie to oddaje idealnie charakter e, tego bohatera, tak? Samotne wzgórze. Höller holar liczba mnoga, Hull, e, stąd właśnie no pokaż, Harry. Tego nie Hall. wiedziałem. Tak się nie kopa, nie dokopywałem jeszcze. A to ciekawe. Taki brudny Harry ja też, miał taką imię. Ciekawostka. Znaczy, może może nie ciekawostka, ale fajne dla wszystkich szperaczy, bo ja na przykład trafiłem na całą serię z polecenia Macieja. Dopiero jestem na samym na samym powiedzmy y, początku przygody. Dlatego, y, tak się zastanawiam, jeżeli ktoś nie czytał y, żadnej z książek, no to już padło kilka spoilerów z Waszych ust. No nie, nie, są, nie, nie mówiliśmy takich, takich, o jakichś tam... No co, nie? że jest 10 tomów? I że w dziewiątym ginie. <grym> <grym> że ginie, a potem <grym> żyje? Oh, Podobno, podobno, ja jeszcze nie czytałem. <grym> O tym akurat jesienią mogli się przekonać wszyscy odwiedzając jeden z sieci supermarketów, bo cała seria była wystawiona w takim kartonowym pudełku w bardzo atrakcyjnej cenie. No popatrz. Miejmy nadzieję, że to się kiedyś powtórzy, bo tam chyba wtedy były książki po 24 zł, każda jedna z całej serii. Ale jeżeli chodzi o autora, czyli Jones Bo, bardzo ciekawy człowiek, o tym można poczytać w internecie, chyba w grudniu zeszłego roku w Polityce albo Newsweeku był obszerny wywiad z nim. Poszukajcie, poczytajcie w jaki sposób ten człowiek pisze te książki. Tak jak Murakami, On... tak jak każdy inny pisarz po prostu siedzi i ryje. No A właśnie, i, o, i oka okazuje, się, okazuje się, że najbardziej produktywny jest w miejscach, w których ma jakby najwięcej czasu którego nie da się inaczej spożytkować Czyli w poczekalniach, na lotniskach Mam nadzieję, że Moja ulubiona postać kryminalna Nie powstaje w kiblu <śmienny> Tam powstają najlepsze Wiesz, zmiany akcji n ja tak powiem Najbardziej ciemne charaktery i, to może już na zakończenie. Filmach. Ja jeszcze raz bardzo e, zachęcam wszystkich do zapoznania się z e, książkami e, Jones' Bo o Harem Holu. E, książki są dostępne są. A który, która książka dotychczas była Twoją ulubioną. Na w chwilę w obecną, razie. na chwilę obecną to jest e, e, to jest trzeci e, trzeci klucz. Ale tak jak mówię, no z książki na książkę te historie stają się bardziej uzależniające, i myślę, że tutaj trudno mówić o konkretnej książce, dlatego ja dzisiaj nie mówię o żadnym konkretnym tytule, tylko postanowiłem powiedzieć właśnie kilka słów na temat postaci. Ale polecasz czytać tak, tak. Od początku, polecam czytać czy, czy od początku, ponieważ od tak jak mówię, te dwie pierwsze książki, które jakby mają troszeczkę inny styl, książki jakby jeszcze bez pomysłu na Harego Hola, ale pozwalają nam poznać tą postać dogłębnie. Książki... No i w pierwszym tomie dowiadujemy się najważniejszej rzeczy z takiego jego życiorysu wcześniejszego. No tak. Nie chcę tutaj spoilerować. Żeby nie spoilerować. Książki są łatwo dostępne. Wszystkie książki w 2012 roku zostały wydane przez Wydawnictwo Dolnośląskie, więc są to świeże książki w wersji papierowej, łatwe do dostania. Policja, zeszłoroczna książka również zalega na półkach. Ostatnio nawet w Biedronce widziałem. Wszystkie tytuły dostępne są w audiobooku nic tylko, czy znaczy w e-booku przepraszam, w e-booku nic tylko brać, kupować i czytać. w audiobooku dostępnych jest sześć tytułów. Tak. Pierwsze czego, pięć, pierwszy pięć i ostatnia policja. Tak, z czego karaluchy to jest szczyt, Coś naprawdę wspaniałego. Tak. Coś, czemu można by było osobny odcinek podcastu poświęcić, Słyska. bo w Super produkcja audio, dźwięki nagrywane w Tajlandii, wielu aktorów, profesjonalna realizacja, coś wspaniałego. Również polecam. Ja po tym ja potem audiobooku powiem Ci szczerze, że, że, że, że nabrałem takiego smaka na jakąś, jakieś tajskie jedzenie, że zacząłem y, trzepać w internecie różne przepisy na tajskie jedzenie i zrobiłem w domu jakieś tam krewetki y, y, tajskie kary i tak dalej. Sobie robiłem naprawdę dostałem, oh, dostałem takiego to do tajskiego jedzenia nie w ten smaka. temat, bo według mnie to jest jedno z moich dwóch czy trzech róż, e, ulubionych rodzajów jedzenia, które istnieje na świecie. Ja chyba zostanę przy Jimie Bimie jak czytasz Harego Hula to na pewno tak skończymy temat książkowy zanim oddam głos Przemkowi i wyciągnie coś ze swojej magicznej kulturalnej, popkulturalnej skrzynki ja chciałem Was zainteresować czymś co jest dla mnie ciekawe, kontrowersyjne fajne, niefajne właśnie ciężko mi powiedzieć jak ten temat ugryźć całkiem niedawno obejrzałem film animowany Komedia, czarna komedia, musical, właściwie ciężko określić, co to dokładnie jest. Film nazywa się Sklep dla Samobójców z 2012 roku, a w Polsce został zdabingowany i premierę swoją kinową miał w 2013 roku. Bardzo fajne osoby wzięły udział w dubbingowaniu tego filmu bo mamy Artura Andrusa, mamy Roberta Górskiego, Michała Wójcika, Joannę Kołaczkowską, usłyszymy też tam głos Czesława Mozilla. Chociaż tutaj też yy, obok tego, że fajne osoby dubbingowały ten film, miałbym zarzut do tego, że czasami po prostu trudno usłyszeć i zrozumieć, co one do nas mówią. I to nie wynika z... Yy, ze złej realizacji, tylko z tego, że po prostu niektóre postaci faflunią w tym e, filmie. Sklep dla samobójców to historia małżeństwa. Mishima i Lucrecja są właścicielami sklepu, tytułowego sklepu dla samobójców. Widzimy obraz bardzo smutnego, ponurego, depresyjnego miasta, w którym siłą rzeczy pojawiają się osoby, które chcą skończyć ze swoim życiem. Prędzej czy później trafiają do sklepu dla samobójców no i e, tak jak ktoś trafnie napisał recenzując ten film mogłaby być to krótka animowana etiuda e, reżyser postanowił to rozciągnąć do długiego dłuższego e, filmu no i upchnął mnóstwo e, śpiewanych takich musicalowych scen mm, w tej animacji które czasami są przesadzone i męczące. Takie jest moje zdanie, ale ja nie jestem miłośnikiem filmów, które są prześpiewane, więc e, mogę też przez ten pryzmat odbierać e, ten film, ale polecam go dlatego, że jest naprawdę świetnie narysowany i w kilku miejscach można się No e, A poleciłbyś uśmiać. go do obejrzenia jest z moim siedmiotnim synem, czy już raczej nie? Nie, nie. To nie jest film, który ogląda się z dzieciakami na pewno. E, o co jeszcze chodzi w sklepie dla samobójców, żeby troszeczkę zdradzić rąbka tajemnicy, jaka jest fabuła tego filmu. Mishima i Lukrecja prowadzą właśnie taki sklep dla osób, które chciałyby skończyć ze swoim życiem. Przy prowadzeniu sklepu pomaga im dwójka ich dzieci. Wszyscy są bardzo, ale to bardzo ponurymi ludźmi i nagle w ich życiu pojawia się kolejne trzecie dziecko, Mały Brzódłowc okazuje się bardzo radosnym chłopcem, i on dorastając burzy tą hierarchię, która panuje w rodzinie. Wszystko nagle się zmieni, właśnie on tą przemianę spowoduje. Możecie obejrzeć, jeżeli lubicie dobrą kreskę komiksową, czy świetnie zrealizowane animacje, na pewno to docenicie ja w tym filmie. Yy, tak, spozierałem sobie kiedyś na ten na jakiś zwiastun czy na coś, już nie pamiętam, czy jakieś widziałem zdjęcia z tego filmu, tak się zastanawiałem nad nim. No ale teraz już mniej więcej wiem, co i jak. Czyli z synkiem bym raczej tego nie chciał oglądać. Musiałby, musiałbyś mu wtedy wiele tłumaczyć. Znowu desperat, niech to cholera Twarzy ponury Nie mam siły, nie mam siły Już liczyć, który Jaka chińszczyzna Jak nie nietrucizna Albo karabin To przez okno, to przez okno Byle się zabić Patrzcie, jaki ktoś wymyślił interes. Siedzą ludzie i w zależności od tego, jakiego masz psa, czy masz małego, średniego, dużego, to oni składają paczkę dla takiego psa. Nie? I nie wiesz, co dostaniesz, płacisz abonament, albo tam na, na miesiąc sobie kupujesz na 3, na 6, nie jak tam uważasz, i przynosi ci kuli, I dopiero jak to otwierasz, to widzisz co tam jest. I nie możesz reklamować. Takie książki widziałem w bibliotekach, że po prostu kupujesz w ciemno no, W zasadzie, Fajnie. ale jest kilka słów kluczowych. Książka przygodowa, w teraźniejszości z na przykład, nie wiem, dziejąca się w Ameryce Południowej. Albo takie o. pakiety, żeby dawali na przykład i by, by było trzy słowa klucze. Ale wiesz, myślisz, że byliby chętni w Polsce na coś takiego? Jak tak, jak tak rzadko i tak mało kupują książek, żeby jeszcze eksperymentować? Wydaje mi się, że nie, ale w dużych miastach jest szansa, że tak. Jeśli to są jakieś takie dodatkowe rzeczy przy dużych księgarniach, to jest szansa, że ludzie znale znale znale znaleźliby się ludzie, którzy byliby tym zainteresowani z racji tego, że na przykład przygoda, albo że ludzie, którzy na przykład jadą gdzieś, są w wakacje i szukasz czegoś tak. a okej, okay, to coś co tak ten. A w małych miejscowościach i tak dalej, to wydaje mi się, że raczej niechętnie, to byłby bo fajny, ludzie cenią pieniądze. To byłby fajny prezent dla ludzi, którzy lubią czytać, nie? Czy kupujesz takie tak, książki jak kota w worku i, i dajesz na prezent? Tak, jak idziesz na imprezę i nie znasz do, e, dokładnie osoby, do o, której idziesz idealnie. No miałem powiedzieć, że fajne prezentowe, a druga strona medalu jest taka, że kupujesz sobie taki pakiecik dla siebie, później otwierasz na urlopie i czytałem, czytałem. To albo byłaby, albo jeszcze fajnie, pakiecik taki jedna książka, jeden film i jedna płyta. I taki miks by był. I jedno przykład, piwo. Fajnie. O, i piwo. Może być. i wódka, i ogórki albo nie takie, wiesz, taki, wiesz, taka pięćdziesiątka takie jakieś whisky 100 gram. to nie lepiej iść do Setka. setki z kumplem e, powymieniać się książkami e, i napić się setki i zagrać się na giełdę o. na giełdę na stadion iść <laughs> tak jak kiedyś dyskietkami się handlowało na halach mam mam, <śmiech> mam pierwszy śnieg Jones bo oddam za Roki 4 <głos> <głos> blu ray. <głos> <głos> Kaseta puszczona tylko 5 razy. Pasek magnetyczny jest jeszcze w doskonałym Met metalowe stanie. Metalowe rolki. <głos> o, metalowe rolki to było to. Metalowe rolki, tak. I te i czekaj, 240. Nie, czekaj, 180 to był standard, 240 310 Jakie to były, były najdłuższe. To Takie ekstremalne? 310 o Jezus Maria. To chyba Shoah trzeba oglądać. Niektóre... Shoah możesz sobie zobaczyć na czterech kasetach tylko. zamiast te magnetowidy wid... to nie ciągnęły. No mój magnetowid nie, dał, nie dawał rady z 310 kami A widzieliście kiedyś w ogóle ten film Szoa? Szoa? Nie. No, to przecież ma chyba z 12 godzin. To o Matka. To musi być na, na łeb nieźle ten, ten film. Ja widziałem tylko 5 minut z tego na YouTubie, więc daję sobie spokój. Jeśli teraz dojdę do słowa na chwilę, to ja chciałem zaproponować coś innego. Yy, znaczy coś innego, yy, filmowo bardziej. Dzisiaj ja jestem bardzo w ruchomych obrazkach. Yy, i zacznę od serialu. Jeden z takich serialów, który mi się strasznie ostatnio spodobał. Jest to coś takiego mało znanego i to jest serial, który się dopiero niedawno zaczął i w sumie nie wiadomo jak się rozwinie. Ale pojawił się pierwszy odcinek, który ma 90 minut. Serial jest nakręcony przez Danego Boyla, którego już znamy z kilku filmów, e, organizacji olimpiady w, w, w Anglii itd. Serial nazywa się Babylon. Babylon jest serialem, który opowiada o brytyjskiej policji, a dokładniej opowiada o wydziale PR-u brytyjskiej policji. E, serial jest w ogóle dość trudny do sklasyfikowania z racji tego, że jest to dramat, komedia e, i pierwsze 90 minut naprawdę, muszę powiedzieć, to jest taki fajny kociokwik, taki, takie, takie pomieszanie wszystkiego. E, bo jest osoba, na początku za, zaczyna się osoba, jest, jest, jest, główną bohaterką jest, e, jak ona ma, e, Brit Merling, który podejrzewam e, mało osób kojarzy. Faktem jest, że zaczyna się, że ona ma wypowiedź na TED, o bo pracowała dla Twittera, dla wydziału PR i tak dalej. Została przyjęta do, żeby zajmować się działem, kierować działem pr w brytyjskiej policji w Londynie. Znaczy to chyba nawet nie jest Londyn. No nie, to jest Londyn. Faktem jest, że to jest dramat i komedia. Olo, Tam są bardzo takie rzeczy. Tam, jest, tam są takie rzeczy, że, że nawet w tym serialu, który jest o policji, policjanci czy inni ludzie kręcą serial o policji, znaczy taki jakby dokument. Są w ogóle całe sytuacje, jak policja po prostu jest postrzegana, jak traktuje mniejszości narodowe, jak policjanci sami siebie traktują, jak policjanci traktują różne mniejszości trochę seksualne, jak radzą sobie z kryzysem albo raczej jak sobie nie radzą. I tego typu rzeczy. I generalnie serial jest naprawdę, nie wiem, jeśli chodzi o taką mieszankę, mm, nie wiem, takiego nie wiem, dramatu, komedii, e, wydaje mi się strasznie takim czymś świeżym na tym naszym rynku, który jest taki... Znaczy, ostatnio mamy bardzo dużo fajnych produkcji. To jest angielska ale produkcja? Babi... Angielska. Tak, to jest angielska produkcja. E, Danny Boyle oczywiście się zajął. Anglicy, tutaj... anglicy zawsze nas skakują takimi właśnie nowinkami. No, ale e, narracja w ogóle tego, jest naprawdę świetna, kąty kamery, różne, różnego rodzaju kamery, bardzo fajne kamery i takie kamery CCTV i tak dalej pomieszane, ale zrobione to jest gustownie, nie tak wymuszonie jak w jakichś serialach amerykańskich typu nie wiem, Person of Interest albo inne gówna które wiadomo, że mają 45 minut, tu się zaczynają, w momencie 30 minut będzie kultywacja tego, w momencie, jak będzie 41 minuta, to jest rozwiązanie tematu i jest 45, jest koniec, napisy końcowe i wszyscy są ładnie, pięknie i tak I dalej, jest wszystko załatwione. Tutaj tak nie jest sztampowo. syren końcu koguty, policyjne i koce. Tak, i wszyscy dotykają się po plecach i tak dalej, jest w ogóle wszystko fajnie, bo a jest, uratowaliśmy świat znowu i tak dalej, jest świetnie. Tutaj tak nie ma. Jest świetnie, jest naprawdę, są różne mieszanki, też są personale między różnymi bohaterami. W ogóle postacie są rysowane dość ostro. O co, co przy to rozumiem, to jest to, że poznajemy różne wątki kilku głównych bohaterów. Tego głównego szefa policji, tej klientki od PR-u, kilku osób, z którymi pracują i kilku właśnie takich szeregowych policjantów, takich, którzy pracują na ulicach i tak dalej. Naprawdę świetna zabawa. Ja byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony. To by to jest taka, taka, taka ciekawostka, która, no, powiem szczerze, ostatnio mnie urzekła. No. no to to jest, kurczę, ciekawy ten, to jest jakiś pewnie serial, co? Nie wiesz? E, pewnie tak, tylko że te brytyjskie mini to, to w sumie trudno je nazwać brytyjskimi serialami, bo sezon trzeci Sherlocka każdy odcinek miał chyba ile? Godzinę Film. albo półtora. Fabularne. Tak. I, i, i chyba godzinę 20 miał, czy coś takiego. No teraz już dokładnie nie pamiętam. Faktem jest, że to nie było standardowe 45 minut. Taki standardowy slot na epizody tego. I to były trzy odcinki. I teraz na Sherlocka wszyscy czekają na kolejny sezon oczywiście. To no bo, no, no faktycznie. Sherlock jest, jest, jest super. Mm. Ja cały czas czekam na... Yy, czekaj, jak to było? Opium? Nie. Tak. Ja się... yy, no. Tak, tak, opium, dobrze mówisz chyba. E, czekaj, musiałbym zerknąć dokładnie. No ale brytyjskie seriali po prostu ten jest. 30 ciekawy serial o tym komiksie, tak? Mówisz? Tak, tak, tak, tak, tak. Tak. E, ten taki bardzo taki graficzny. E, e... Ja nie pamiętam to szczerze mówiąc, naprawdę też. Ale chyba masz rację. Nie, wydaje mi się, że ma inny tytuł. Ale ja obejrzałem pilota tego, tego serialu i mnie po prostu... Tam jest taka scena fajna, ale dobra, nie, be, nie będziemy teraz o tym serialu mówić, którego nawet tytułu nie znamy. Więc co, polecasz ten Babilon. Taki tytuł jest taki, który jakby... Mi pierwsze coś w skojarzenie to jakiś serial, y, tasiemiec science fiction. Było coś takiego kiedyś. Był kiedyś film Babilon. No tak, e, a to, to, to też, ale to, to jest inna in ten, no bo to jest, to jest bardziej takie z czasów dzisiejszych, tak, czyli... Bo nie ja śpiewał, e, nie? Za morzami jest Babilon. Oh no, bitch, please. O Babilonie, Babilonie, płonie, Babilon, płonie Babilon, Od razu się wszystkim włączyła muzyczna strona. Nie. Z, z takimi serialami, które star startują i nie wiadomo do jakiego momentu zawędrują. Już wspominaliśmy ostatnio, że jest ten problem, że pierwsze, że człowiek musi czekać na kolejne odcinki, a druga sprawa, o której pomyślałem teraz, że często jest tak, że serial yy, ma na przykład dwie serie i nagle zostaje uśmiercony, bo albo mało ludzi ogląda, albo scenarzyści zaczną strajkować, jak to miało parę lat temu miejsce, yy, albo budżet się nie dopina, bo jest kryzys. I, I kilka takich seriali zostało uśmierconych. Nie wiem, czy pamiętacie taki okres? I, i to jest chyba. Śmiercony nie... tak, tak, albo, pamiętam, albo pamiętam. Po Skopanych. Świetny serial e, był swego czasu. Stawka większa niż życie i miał tylko jeden sezon. <śmiech> <śmiech> czym tak naprawdę mało ludzi pamięta? Kultowy serial, który miał tylko jeden sezon. <śmiech> A 07 złości ile miało sezonów? Nie wiem. Ale chyba więcej niż jeden. Chyba więcej. Teraz raz jeździł dużym Fiatem, a raz Polonezem. A propos seriali z tamtych czasów, zupełnie inna tematyka. Nie wiem, czy słyszeliście ostatnio, że radni w Warszawie przegłosowali i będą mieć rondo 40-latka. Już mają w zasadzie. Tak. Ale wiesz co, już tak mówiąc, zupełnie na marginesie, co to znaczy? Rondo 40-latka. To się w ogóle nie kojarzy z tym serialem, bo to może być Rondo 40-latka każdego. To powinno być Rondo imienia Inżyniera Karwowskiego. I to by było nazwa Dokładnie, dokładnie. No myślę, myślę, że za 20 lat niektórzy nie będą pamiętać o co zupełnie chodziło. Prosi, żeby brać, na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spać. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, Ciebie na wiele jeszcze stać. Utopia się ten serial nazywał. Utopia! Utopia! Utopia to był ten serial! Utopia, tak, Kurde, jest. jak ja mogę nie pamiętać. Jeszcze, jeszcze pewnie zapomniałbym tytuł serialu Black Mirror. No, ale to jest inna zupełnie historia. Utopia i Black Mirror to jest no, to jest majstersztyk, ale to inna sprawa. Tak jest, zgadza się. Dzięki, dzięki. Bo też mi kurczę, to wiesz, wiesz jak to męczy, nie? Jak i może sobie przypomnieć? A my już jesteśmy w takim wieku, że niestety mamy często takie problemy. Mu za siebie. No. Jesteście w takim wieku, że męczy. Że męczy. Rano ciężko wstać. Jesz... Nie, jeszcze nam zależy, o to chodzi. Wiesz, nie jesteśmy generacją Facebooka, ja mam, która kliknie, Ja mam sypianie kliknie na piętrze, o... to rano na tych, na tych zdrętwiałych kościach mam, mam zejść na dół, to, to, to schodzi mi to minuta. A teraz wyobraź sobie, jakbyś spał w piwnicy i musiał wyjść na górę. No to gorzej. To to drodzy Szanowni przyjaciele Drodzy słuchacze, 100 gram Popkultury, spotkanie drugie Było książkowo, było filmowo Było serialowo, były audiobooki Była animacja Nie było muzyki Nie było muzyki Czy jakieś klimaty muzyczne ostatnio Zaprzątają Waszą głowę? Ja ostatnio klasycznie, Ludovico Naudi. bardzo mi się podoba i bardzo go polubiłem, nie wiem dlaczego, nie pytajcie się, ale bardzo polecam, to jest taki włoski... Ja w łazience pod Prysznicem słuchałem ostatnio Oxygen Jean-Michel Jara, dobrze się kąpie. Jean-Michel Jara się dobrze kąpie. Woda jest bardziej mokra. Ja napalam się na dwie e, płyty, które niedługo się ukażą. Jedna to e, nowa, oczekiwana od wielu lat, płyta e, Illusion. Mam nadzieję, e, że będzie tak dobra, e, jak wszystkie pozostałe. E, zresztą wybieram się w przyszłą niedzielę na koncert we Wrocławiu do klubu Eter. Właśnie na koncert Illusion mam nadzieję e, usłyszeć e, parę kawałków z nowej płyty. No a druga płyta, na którą strasznie się Napalam to najnowsza Lux Torpeda, ale mam nadzieję, że o jednej i o drugiej płycie jeszcze będę miał okazję na łamach 100 gram kultury parę słów powiedzieć. Więc no, to tyle. Taki, taka mała zajawka tego, co będzie niedługo. Pozwolę się tutaj do panów jeszcze swego czasu wprosić i parę słów na temat tych płyt powiedzieć. O. Ja się zawiesiłem jeszcze na czymś, co premierę swoją miało w grudniu 2013 roku. Pewien pan, o którym nie było głośno przez ostatnie kilka lat, w 2002 roku wydał, wygrał jeden z talent show, który emitowany był w jednej z, z komercyjnych stacji telewizyjnych. Mówię tutaj o Krzysztofie Zalewskim. Maciek jako. Zalew. Fan, Zalew. No, tak, dokładnie. Jako fan mocniejszego brzmienia może kojarzyć Krzysztofa Zalewskiego. On właśnie jako Zalew dwa lata po tym programie wydał swoją pierwszą debiutancką płytę, która zatytułowana była Pistolet. No i teraz po 9 latach grudzień 2013 pojawia się album zatytułowany Zelik. Zupełnie inne brzmienie. Hmm. Tak, zupełnie inne brzmienie, zupełnie inny klimat. I tutaj klimat jest zupełnie inny nawet między poszczególnymi kawałkami. Płyta bardzo fajnie zrobiona, bardzo krótka, bo materiału na płycie jest zaledwie na 32 minutki. Jeden spacer płyty nie ma. I yy, z każdym przesłuchaniem zyskuję. Zresztą często tak jest, że jesteśmy inżynierem mamoniem, lubimy te utwory, które znamy. Im dłużej znamy nową płytę Krzysztofa Zalewskiego, tym bardziej ją lubimy. Yy, taki bardzo chwytliwy kawałek, który promował ten album utwór jaśniej. Można sobie zobaczyć świetny teledysk, bardzo fajne podejście do robienia wideoklipu. Teledysk jest nagrany wszędzie i wszystkim. Świate, Czyli bardzo polecam płytę ZELIK, bardzo polecam zapoznanie się z utworem Jaśniej. U mnie to załapało. I miejmy nadzieję, że pan Krzysztof Zalewski teraz będzie produkował więcej i częściej, bo on jakby cały czas jest obecny na rynku muzycznym. Wiele produkcji z jego udziałem się przez te kilka lat gdzieś tam urodziło, bo współpracował z Kasią Nosowską, z grupą Hej, współpracował z Budyniem. Można znaleźć go również na YouTubie, gdzie wykonuje utwór grupy Republika na jednym z jubileuszowych programów chyba szansa na sukces gdzie właśnie gwiazdy wykonują utwory Grupy Republika jego wykonanie jest fenomenalne czyli to jest jedna z tych osób, które pomimo tego, że zostały przemielone przez komercyjną papkę tych programów talent show nie dały, nie dały o sobie zapomnieć i po, po paru latach bardziej świadomy tego co można z muzyką robić wrócił i wrócił w udany sposób no, powiem ci, że zaciekawiłeś mnie. No i mam nadzieję, że sięgniesz po płytę i może znajdziesz coś dla siebie. Ja również polecam, naprawdę warto. To było drugie spotkanie z audycją 100 gram popkultury. Z wami był Łukasz Mocek. Arek Trędowski. Maciej Skwara. I z Amsterdamu Przemion.